dziękujemy Bogu będziesz na Bogu Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, Dziękujemy za to, że jesteś wiernym Bogiem. Dziękujemy za to, że możemy tutaj w Twojej obecności być. Wywyższamy Ciebie, Święty Jezus. Wywyższamy Ciebie, Święty Król, Wywyższamy Ciebie, Panie, Panu i Królu Królu. Wywyższamy Ciebie, alfa i Omega. Ty jesteś z nami dzisiaj tutaj, Duchu Żywego Boga. Uwielbiamy Twoje imię. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wierny w Twojej prawdzie. Że Ty jesteś wierny w Twojej mocy, w Twojej sile, w Twojej władzy. Dziękuję tobie, Że Ty dzisiaj mówisz do nas tutaj, uwielbiamy Ciebie, chwalimy Twoje imię, Jezus. My przyjmujemy Ci od Ciebie każdą rzecz, wszystko co nam dajesz. Ty jesteś duchem mądrości, ty jesteś duchem objawienia, ty jesteś duchem mocy, duchem bojaźni Bożej, ty jesteś duchem miłości, potężny wielki królu. Chwalimy Ciebie, chwalimy Ciebie, święty Jezus. Chwalimy Ciebie, święty Jezus. Shalabala hekele manasakare manabara la rahangi de lord. Ara padre de lord and I praise my lord. Jesuara machekemane de Jesus Christ. Ora Ty, który byłeś, jesteś i będziesz, Boże Wieczny. Ty, który dałeś nam dostęp do Ojca. Ty, który sprawiłeś, że niebo jest dla nas takie bardzo, takie bardzo obecne teraz. Ty, święty Duchu, wypełniaj każdego z nas, wypływaj z naszych duchów. My teraz podnosimy Twoją chwałę. Podnosimy Twoją chwałę. My podnosimy Twoją moją chwałę. Uwielbiamy Cię, Boże. Uwielbiamy Cię, Królu. Uwielbiamy Cię, Święty Jezus. Uwielbiamy Ciebie, potężna skało nasza. Holy Spirit, Holy Saint, Vidalera Era Macha Padre, Ty, który jesteś Bogiem Aniołów, Bogiem wszelkiego stworzenia. Ty, który jesteś bliski każdemu człowiekowi. Ty, który przyszedłeś tutaj na ziemi jako człowiek. Prawdziwy Boże i prawdziwy człowieku. wywyższamy Ciebie, Święty Jezus, święty Jezus, święty Jezus, święty Jezus. Ty, który potępiłeś grzech w ciele. Ty, który rozniosłeś demoniczne siły. Ty, który umarłeś na krzyżu i stałeś zmartwychw. Bądź wywyższony. Bądź wywyższony. Bogłaszamy Bo tutaj Twoje prawa, Twoje cele i Twoje dążenia. Ty, który jesteś Bogiem łaski. Ty, który dałeś tam niezasłużoną przychylność. Ty, który sprawiłeś, że Twoja Boża moc jest w nas dzisiaj. Ty, który uczyniłeś nas uczestnikami życia wiecznego i sukcesu tu na ziemi. Uwielbiamy Ciebie. Uwiel Uwielbiamy Ciebie, mistrzu. Uwielbiamy Ciebie, mistrzu. Uwielbiamy Ciebie. Szabarę prajstę lach. Erashira ma konto de la seja. Holy Savior de la de Jesus Christ. Kochamy Ciebie, Jezus. Kochamy Ciebie, Jezus. Kochamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy ciebie królu, szanujemy to, co robisz, kochamy to, co robisz. Jesteś najpiękniejszy, najcudowniejszy, najspanialszy, niesamowity, wierny, i dobry. Cholistabne parasy, które nie mają na twarz gę. Ery, co tu robi roztencze, że ty też mąci. Jeshua, my nechaja, my nakładamy Ojcze w tej chwili krew Jezusa na nasze umysły, na nasze emocje na nasze decyzje my poddajemy się Tobie zupełnie poddajemy Tobie nasze toki myślowe poddajemy Tobie Ojcze wszystko Ojcze my jesteśmy w myśli Chrystusowej Ty jesteś Ten który do nas mówi Ty jesteś Ten który wkłada swoje myśli w nas Ty jesteś Ten który dał nam swoje pragnienia Ty mówisz do nas Duchu Święty Ty jesteś Świętym Bogiem poddajemy się Tobie zupełnie Jesteś tym, który jest prawdą Wybierzemy bierzemy autorytę w tej chwili Nad wszelką demoniczną siłą W jakikolwiek sposób opresjonującą Jakąkolwiek osobę na tym miejscu W imieniu Jezusa Chrystusa My ogłaszamy, że diabeł nie ma władzy Nad naszymi umysłami, nad naszymi ciałami Nad naszymi emocjami Nad żadną sferą naszego życia My ogłaszamy ochronę Chrystusa Jezusa wokół każdego z nas My ogłaszamy, że grzech nad nami nie panuje. Chokara prajse lare padre Holy Spirit Chory Spirit! Chory Spirit! Duchu Święty! Dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem wybaczenia! Jesteś Bogiem wybaczenia! Jesteś Bogiem wybaczenia! Jeżeli masz teraz cokolwiek, powiedz do Bogu! Że cokolwiek Cię obciąża, cokolwiek Cię osacza w jakikolwiek sposób, gdzieś Cię dociska. Jesteś czujesz się oskarżony, do, jakiś napowstał grzech, w duszy Ci w ciele. Teraz to po prostu złóż na Jezusa! Złóż na Jezusa! Każdy ciężar! Każdy ciężar, obojętnie, powiedz do Niego to, powiedz po prostu do Niego teraz jak stoisz, że składam na Ciebie ten ciężar, zrzucam na Ciebie tą porażkę, składam na Ciebie ten grzech, Twoja krew mnie obmyła, jestem czysty i święty, nie ma dla mnie żadnego potępienia, kochasz mnie, po prostu wiesz, to powiedz to, powiedz to i bądź tego pewny, niech to będzie w, niech to będzie w wierze, niech to będzie w wierze. Holy Sangedar alla praise il generale di giustizia. Yeshuane mene haile dependi poco sino da varalai. Ruarsi che praise ramene in oro loro umani na Holy la peder radere radere Christ. Holy si eccito proprio Dziękujemy Ci Jezus, dziękujemy Ci za wszystko. Dziękujemy Ci za życie wieczne, za obfitość tu na ziemi. Dziękujemy Ci za władzę nad diabłem. Dziękujemy Ci za zdrowie. Dziękujemy Ci za siłę, za odporność fizyczną i psychiczną. Dziękujemy Ci potężny, Boże, że możemy w uniżeniu przed co żyć. Dziękujemy, że możemy królować tu na ziemi. Dziękujemy Ci potężny władco. Dziękujemy Ci Jezus. Dziękujemy Ci Jezus. Właxce kenelare lare. Dana syn, gruba syn na letniu. Pokaż mi jemu to cię wierz. na na na Holy holy spirit, Cudowny jesteś nasz Bóg. Cudowny jesteś nasz Duch. Cudowny jesteś w Dzieńcu. Wdzięczny, gdyby <tud> wdzięczny w prosto od nasz serce. Tak, w roszce i ganemianem, nie jest w Rzeczym, nie jest w Tym, nie jest w Tym, Dziękuję Ci, Jezus! Dziękuję Ci, Jezus! Dziękuję Tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczny Ci, udzielamy Ci Dziękuję Ci Jezus Na Twoje życie. Dziękuję Ci Jezus za moc nieba. Dziękuję Ci Jezus. Tak, tak. bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczny Ci. Jezus, używiamy Cię. Za golgotę, za Twoją grę. Jezu, ja dziękuję Ci. Szczęsiołeś winę i karemą. Dla Ciebie będę żyć. To nasza deklaracja, Jezus. Za golgotę. Na patarę zja, że wziąłeś winę i karemu. Dla ciebie będzy. Wyrzyszamy Ciebie, święty Jezus. To dla Ciebie sujemy. To dla Ciebie funkcjonujemy. Jezus, Jezus! Uwielbiamy Cię. Dziękuję Ci, Jezus! Dziękuję. Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczny Ci Za wszystko Jezus, za wszystko Jezu. Dziękuję, Ci Jezus las Za demonary Padre zelą. Dziękuję na swoją siłę. Dziękuję na presję. Ci, Jezus. Tak, tak. bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięcznym zim. Niech Twoja swoboda przenika ludzi teraz, Panie! Niech Twoja swoboda przenika każdego człowieka! Niech Twoja swoboda przenika! Niech Twoja wolność przenika każdego człowieka teraz! Duchu Święty! Duchu Święty! Józef, święty, szaro, benewane w Zębiu, w Chorwacji, w Berewianach Krajów, w formą Krajów, choroby, niemocy, Krajów, w formą Krajów, w Berewianach Dziadle, jesteś pokonany pod najwyższymi nogami. Jesteś zniszczony. Szatan jest zniszczony. Jezus, ty pokonałeś szatana. Jezus, ty pokonałeś mu to się poszło. Jezus, ty rozbiłeś głowę diasku. Jezus, to ty jesteś Bogiem. Jezus, to ty, kto jest na dzięki władzy, z wierzyności mocnej panowania. To ty wystawujesz się na Boga. To ty jesteś cały pod naszymi nogami. Jezus, jezus, szary, pajzek, kiemy, lary, lary, lary. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy spirit. spirit, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Zdaniem siądźmy. E, mamy <krym>. tutaj e, taki tydzień e, naszych spotkań. Ja bardzo Was zachęcam, żebyśmy mogli ten tydzień, <krym>. ja będę wolno mówię, tak żebyśmy mogli zobaczyć, nie? Żebyśmy ten tydzień mogli wykorzystać do, do tego, żeby się tu budować. Kościół, on musi być budowany systematycznie i silnie. Jak zbudujemy silny fundament, to to się nie zachwieje. To się nie może zachwieć, jak jest silny fundament. Tak jak dom, jak zbudujesz dobry fundament, to potem powstają następne elementy, ściany, dach i to się wszystko trzyma. I nie ma takiego. Ja, ja nie znam precedensu. Nie znam, jak, nie znam czegoś takiego, co by, co by było zaprzeczeniem tej tezy, że jeżeli jest prawidłowo zbudowana rzecz, to że ona się zawali, to się nie zawali. To się nie zawali i chrześcijanin może się zawalić tylko wtedy jeżeli jest nieprawidłowo zbudowany i przebudzenie, które idzie w tej chwili przez cały e, świat to to jest e, w większości przypadków wymiana myślenia w głowach ludzi i to temu towarzyszą manifestacje bożymi wymianie myślenia. My rok temu zaczęliśmy pracę w Warszawie. Od sierpnia zaczęliśmy wynajmować salę I w tej chwili już będziemy szukali następnej sali. Bo już w tej chwili jest bardzo dużo ludzi. Wierzymy, że e, przyszły rok to będzie przynajmniej 300 ludzi tylko w tym kościele, tam w Warszawie. A to na Polskę jest bardzo dużo. To jest mało może na inny kraj, ale na Polskę to jest bardzo dużo. E, i, e, I tutaj będzie, będzie powstawało coś takiego, że będziecie mogli mieć wpływ nie tylko na Polaków, bo Polacy to jest, to, to, to jest jakaś tylko grupa ludzi, ale na wszystkich ludzi, na wszystkich ludzi, na wszystkich ludzi. Ja wierzę, że będziecie mieć wpływ na ogromne ilości ludzi, ale warunek jest jaki, że musicie być silni i zbudowani Musicie być ludźmi, których nie ruszy żadna opresja demoniczna. Musicie być ludźmi, że jeżeli Wam się zdarzy upaść to musicie w 15 sekund wstać. 15 sekund. Po prostu. Wstajesz. Ja od 2001 roku, od kiedy poznałem Jezusa nigdy nie miałem trudnego dnia. Nigdy. Sorry? 2011, 2021, 2021, 2021. A nie jednego dnia, kiedy chciałem się wycofać z wiary, a nie jednego dnia, kiedy ubolewałem nad swoim losem. Dlaczego? Dlatego, że zacząłem budować prawidłowo podstawy wiary Podstawy wiary. I główną rzeczą, jeżeli chodzi o naszą wiarę, to jest to, że musimy się czuć bezpieczni. Musisz się czuć bezpiecznie. Człowiek ma główną, potrze główną potrzebą człowieka w ogóle jest poczucie bezpieczeństwa. Ja zawsze się czułem niebezpiecznie w życiu. Zawsze się bałem. Dlatego byłem agresywny. Dlatego stałem się bandytą dlatego e, zamordowałem człowieka e, dlatego robiłem wiele innych rzeczy bo się bałem nie czułem się bezpiecznie nie miałem, nie miałem bezpieczeństwa w swoim mój ojciec był słabym człowiekiem i nie dawał mi poczucia bezpieczeństwa dzieci czują się bezpieczne wtedy kiedy mają silnych rodziców. Słabi rodzice, oni są porażką dla dzieci. Dlatego ja miałem porażkę w życiu, między innymi, ponieważ nikt z moich najbliższych nie był silny. A silny, prawdziwie silny może być człowiek tylko w Chrystusie. Tylko w Chrystusie. Człowiek może być silny, prawdziwie tylko w Chrystusie. Dawał przykład. Jedna kobieta od nas kościoła e, miała dziecko, które miało autyzm, odurzone, no, autystyczne dziecko, i ona e, prowadzała je do lekarzy, dawała mu leki lekarstwa różnego rodzaju i ona brała też pieniądze od państwa bo miała chore dziecko ale ona uważnie słuchała tego czego nauczamy i my mówiliśmy o chodzeniu w wierze chodzeniu w wierze i ludzie jak zaczęli słuchać tego co mówię, to zrzucali okulary i rzucali po ścianach w kościele Słuchali i rzucali okularami. I wszyscy mieli przywracany wzrok. Każdy, kto wyrzucił okulary, my zaczęliśmy je zbierać w koszyk. W szafie ostatnio patrzyli okulary na <try> Ja mówiłem o krokach wiary. Krokach wiary. I powiedziałem też, że jeżeli przyjmujesz uzdrowienie ale dalej bierzesz od Państwa pieniądze, z uwagi na to, że jesteś chory to Ty działasz przeciwko swojemu zdrowiu. Bo Ty każdego miesiąca podpisujesz się pod swoją chorobę. I to jest Twoje wyznanie. A życie i śmierć jest w mocy języka. I jej było trudno finansowo, tej kobiecie. I ona się biła w swoich myślach. I któregoś dnia zrobiła dwie rzeczy. Przestała dawać dziecku leki. A Następnie poszła i złożyła oświadczenie, że jej dziecko jest zdrowe. Zrezygnowała z nie? W ciągu kilku dni dziecko wróciło do nowych. To znaczy chodzić w wierze. To nie są tylko slogany. To są działania. Ale żeby tak myśleć, trzeba czuć się bezpiecznym. Bezpiecznym. Wsiadłem samolotem do Was i pomyślałem sobie tak, że mógłbym siedzieć na skrzydle. I bym doleciał. Ja naprawdę jestem zdrowy psychicznie. Jestem Mam na to dokument. Pewna kobieta usługująca, około 50 50-letnia 50 kobieta modliła się do Boga i Bóg do niej powiedział tak, pojedziesz w Himalaję i będziesz głosić Ewangelię w wioskach, które są na Montewereście na wysokości 4-5 tysięcy metrów na poziomie. I tam jest bardzo rzadki tlen. A ona była chora na serce. Ona miała niedotlenienie serca. I ona się modliła. I tu się do niej mówi: Ty pojedziesz tam głosić. Ty wejdziesz na Montevideo i będziesz głosić tam ewangelia. A ona mówiła: Panie, ja mam chore serce. Ja nie mogę tam wejść bo ja A Bóg to nie powiedział wtedy ze mną możesz tam iść bez serca. Nie potrzebujesz serca. To co wam mówię jest dziwne. To jest dziwne. Dla normalnych umysłów jest to dziwne. Ale ona w to uwierzyła. I ona zebrała pieniądze na tę ewangelizację i pojechała. I kiedy weszła na Mount zniknęła wszystkie symptomy choroby serca. Ona dzisiaj już jest około 60 i bardzo dobrze się ma. Akt wiary, to są akty wiary. Ale żeby tak żyć, trzeba czuć się bezpiecznie. A żeby czuć się bezpiecznie, trzeba znać Ojca, nie Boga, nie Pana, nie Króla, nie Zbawiciela, nie Lekarza, nie Uwolniciela, nie Mesjasza, Ojca. Jezus przyszedł objawić Ojca. Jezus przyszedł na ziemię objawić Boga jako Ojca. Wczoraj u nas w Kościele mówiłem o tym, jaka jest różnica między sługą a przyjacielem. I powiedziałem do ludzi tak, jeżeli ktoś z Was uważa się za sługę Bożego, to na podstawie Pisma Świętego oznacza to, że nie słyszycie Boga. Bo jest napisany w Biblii tak, w Ewangelii Jana 15, czy 17, nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Mentalność sługi to mentalność człowieka, który nie wie, co mówi Bóg. To człowiek postępujący po umasku. Ale nazywam was przyjaciółmi, bo objawiłem wam wszystko, co widziałem u Ojca. Przyjaciel Boga. Jesteśmy przyjaciółmi Boga. Przyjaciółmi Boga. I my musimy w swoich umysłach zbudować fundament, bardzo silny fundament bezpieczeństwa. Twoje życie będzie zwycięskim życiem, jeżeli nie będziesz się bał. Bo jeżeli będziesz się bał, to twój lęk będzie definiował twoje życie. Tyle ile lęku w twoim życiu, Tyle furtek demonicznych. Każdy lęk w Twoim życiu, każdy lęk jest furtką dla demonów. Małymi drzwiczkami. I przez nie wchodzą różne demony. To jest brak poczucia bezpieczeństwa. U jednych jest to brak poczucia bezpieczeństwa w dziedzinie zbawienia, na przykład Ktoś upada i wpada w panikę. Panikę. Upadłem. Bóg mnie nie kocha. O, już nie będzie się to mnie, mnie Wszystkie wersety, które mówią o tym, że nie zostawię Cię, nie opuszczę, przestają być dla Ciebie czytelne. Czytasz je, ale mówisz, o nie, Pozostawił zostawi mnie i opuścił. Przecież upadłem. Upadłem. Jestem człowiekiem gorszym lub Wychodzą demoniczne siły niedowiarstwa. Idziesz i myślisz sobie, upadłem. O, do niczego się nie nadaje: siedzi człowiek na wózku inwalidzkim. Nie uzdrowisz tego człowieka. Wiesz dlaczego go nie uzdrowisz? Bo chodzisz w niedowiarstwie o własne zbawienie. Jeżeli wchodzisz w niedowiarstwie o własne zbawienie, na pewno nie udzielisz mocy człowiekowi, który siedzi na wózku. Na pewno nie. Na pewno nie ogłosisz Ewangelii nikomu. Bo w Twojej głowie jest myślenie. Jestem grzesznikiem. Upadłem. Upadłem. To jest lek. A Bóg mówi. Jestem Twoim tatą. Tatusiem Twoim. Nie zostawię Cię i nie opuszczę. Nic cię nie wyrwie z ręki mojej. Nikt Cię nie odłączy od Miłości Mojej. Nic i nikt. To jak się boi, zaczyna się dzielić swoim lękiem. Dzieli się swoim lękiem. Pytam często ludzi, jak tam? O bracie, nie tak łatwo, upadam. Ja mówię, czemu mi o tym mówisz? Czemu uważasz, że powinienem wyjść z swoich upadkach? Czemu, czemu, czemu, czemu mam wiedzieć o Twoich upadkach? Bóg nie wie o Twoich upadkach. Bóg nie wie o moich upadkach? Bóg nie wie o Twoich upadkach. Ponieważ Bóg dwa tysiące lat temu w Chrystusie Jezusie przebaczył Ci wszystkie grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. To jest dziwne, ale to się nazywa miłość. Miłość. Ludzie myślą w lękach swoich, że Bóg czegoś od nich oczekuje. W Biblii jest napisane, że Bóg jest miłością. Amen? A co jest napisane w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian na początku? Że miłość nie szuka swego. Skoro Bóg jest miłością, to znaczy, że Bóg nie szuka swego. Przepraszam, może już na ostatni Koryntian? Jak to było? Trzeci <coughs> rozdział tak? w listu do Koryntian. Miłość nie szuka swego. Bóg jest miłością. On nie szuka swego. Wiesz, czego szuka Bóg? Twojego. Bo tego szuka miło. Bóg szuka ciebie. Bóg się na ciebie nigdy nie gniewa. To nie jest zezwolenie na grzeszenie, to co ja mówię. Ale to jest prawda o sercu ojca. Prawda o sercu ojca. To mój? Mhm. To czego wiesz, to wyłącz go. On się z boku wyłącza tak samo jak, jak ten. Prawda o sercu ojca. Ojciec. Nie gniewa się na dzieci swoje, ponieważ już raz rozgniewał się na jedno swoje dziecko, na Jezusa Chrystusa. Cały sprawiedliwy gniew zrzucił na niego. Jak gdybym nawet upadł, to nigdy bym Ci o tym nie powiedział. Nigdy. Wiesz co bym zrobił? Pozbierałbym się do kupy. Rozumiesz? I dalej poszedł strzeżeć Królestwo Boże. Ponieważ ja wierzę w ojca. Przez to nie otworzyłbym demonicznych furtek do mojego życia. <coughs> <Po prostu>. Jestem <coughs> pewny ojca. Musisz położyć sobie bardzo silny fundament. Miłości Boga do ciebie. A im bardziej będziesz czuł się bezpieczny, tym bardziej będziesz pragnął być wdzięczny bo tylko człowiek bezpieczny chce okazywać wdzięczność a im więcej będziesz chciał okazywać wdzięczności tym bardziej będziesz posłuszny nie będziesz chciał się buntować no bo jakże buntować się przed nim? kogo kochasz? Nie uciekasz przed ojcem. Nie uciekasz przed tatą. Kochasz go. Gniesz do niego. Na tym polega siła Kościoła. Kościół to zbiór czujących się bezpiecznie w Chrystusie ludzi. Stąd się bierze odwaga. Jestem odważny. Czuję się bezpieczny. Codziennie do mnie piszą i dzwonią. Pójdziesz do piekła, Seroński. Mówi. Pójdziesz do piekła. Ostatnio do mnie dzwoni człowiek. Mówi. Pójdziesz do piekła. Ja mówię do niego tak. Jest koniec dnia. Jestem, wiesz, troszkę zmęczony. Mówię. Nie chcę mi się z Sory Sorry. Zadzwon jutro do mnie. Ale ja o ciebie dbam. Mówię. Jutro, mówię. Powiedz, się nie do piekła. Jutro. <grym> <grym> powiedz mi jutro. Jutro mnie nastrasz, nie dzisiaj. Ja dzisiaj potrzebuję obejrzeć kabaret moralnego. Ja dzisiaj potrzebuję poleżeć. Bo ja dzisiaj się piłem z diabłem. Ja jutro mi powiesz, że on jest moim przyjacielem. Ale jutro. Proszę. Nie podchodzę poważnie do tych ludzi. Bo to są ludzie, którzy nie znają Ojca. Może znają Jezusa. Bo można znać Jezusa, ale nie znać Ojca. Do nieba idziemy przez to, że poznaliśmy Jezusa jako Zbawiciela. Uznaliśmy Go jako Pana. Ale jeżeli nie poszliśmy w tym głębiej, i nie zrozumieliśmy, że Jezus przyszedł pokazać Ojca. To nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ewangelista Filip, o którym czytamy w Biblii, podszedł kiedyś do Jezusa i powiedział do Niego, pokaż nam Ojca. A on na Niego spojrzał i powiedział Filipie, tyle czasu ze mną jest. I jeszcze mnie nie rozpoznałeś? Kto widział mnie? Widział Ojca. Jak dobrze zauważycie, Filip to pierwszy ewangelista. To ten Filip poszedł do Efezu sam i zbawił Efes. Wypędzał demonie sam. Wiecie, że w Efezie był tron Zeusa. To była najpotężniejsza na wschodzie świątynia Zeusa. Tam był silny okultyzm. Tam było wielu czarowników. Tam były siły demoniczne. A Filip poszedł tam sam. Nie szukał partnerów. I wiecie, co on tam robił? On im to wszystko popsuł. On powyrzucał z nich demony. Jako jedyny przypadek przeniesienia w czasoprzestrzeni zapisany w Biblii jest to przypadek Filipa. Kiedy głosi Ewangelię Unuchowi na pustyni. i za chwilę jest przeniesiony do miasta, które jest Kilkaset kilometrów dalej. Tylko jedna rodzina apostoła jest wspomniana w Biblii. To rodzina Filipa. Miał kilka córek. Wszystkie prorokinie. O Piotrze wiemy, że miał żonę. I że lubił swoją teściową. Bo poprosił Jezusa, żeby ją odrywać. Trzeba lubić te ściowo, żeby się mogło pociąć o nią Ale nie wiemy nic o dzieciach Piotra. Ale wiemy coś o dzieciach Filipa. Filip był dobrym ojcem. Doprowadził do poznania Jezusa wszystkie swoje córki. I one weszły wszystkie w powołanie prorocze. Mógł tak zrobić dlatego, że rozpoznał ojca. Miał silny fundament. Silny fundament. Na tej ziemi jest problem z ojcostwem. Jest mało ojców. Jest dużo prokreatorów, którzy robią dzieci. Ale to przeważnie każdy facet. Nie każdy potrafi być ojcem. Ojciec życie swoje kładzie, aby podnieść swoje dziecko. Ojciec uniża się, aby jego dziecko mogło wejść mu na kark i stanąć wyżej niż on. To jest ojciec. To jest ojciec. Jezus przytopiawić Ojca. Jezusa, Jezusa rzucali kamieniami nie dlatego, że uzdrawiał czy uwalniał. Ale dlatego, że mówił, że Bóg jest jego ojcem. I przebacza grzechy. To ich wyprowadzało z równowagi. Do mnie dzwonili ludzie, jak się nawróciłem. Jak ujawniłem swój numer w internecie. Mówili, Pan powinien wisieć. Ty jesteś mordercą. Powinieneś nie żyć. Do mnie pisali ludzie, którzy uważali, że nie mam prawa żyć tak jak żyję. Jakim prawem ty głosisz, mówił do mnie: kim ty jesteś. My cię znamy. Ja mówię, nie znacie. Nie znacie. Mnie. Jesteś złodziejem i bandytą, mówili to, oszukałeś nas. ja mówię, to nie o mnie chyba chodzi, ja jestem Artur Cerolczyk, syn Boga żywego, ja mam świadomość ojcostwa, ja mam ojca, ja się nie boję, bo mam ojca, nie boję się, bo mam ojca. Teraz wyrzucaliśmy demony w sobotę z człowieka. I on był w bardzo złym stanie. To był duży się. Kiedy zacząłem mówić do demonów, do jego ucha, on już padł na ziemię. A ja mu zacząłem mówić do demonów, do jego ucha, włączyłem mikrofon. I kiedy zacząłem wymieniać ich imiona, zaczęły się manifestacje. Zaczął kopać. Zaczął straszyć, zaczął warczyć, ale kiedy go złapałem za gardło, bo oni strasznie, ludzie strasznie zaczęli krzyczeć, ja mówię, bądźcie cicho wszyscy, nie krzyczcie! Złapałem go za gardło i powiedziałem mu do ucha, słuchaj Bedlaku, znasz mnie, wiesz kim jestem, mam Ojca w niebie i teraz w imieniu Jezusa musisz z niego wyjść i zacząłem z niego wychodzić ponieważ byłem odważny ale żebym tak mógł postąpić musiałaby być, musiała być we mnie pewność pewność że za mną stoi ktoś większy ktoś potężniejszy że ten ktoś mnie dotyka swoimi rękoma że jestem bezpieczny że jestem bezpieczny! Bezpieczny! Kiedy przychodzi do mnie grzech, bo do każdego grzech przyjmie, to ja się czuję bezpieczny. Ja się nie kule przed grzechem, mówię, o grzech przyjmie". Kiedy przychodzi diabeł, ja mówię do niego. Ja do niego mówię. Ja, ja nie siedzę i nie martwię się, co to się teraz stanie? Znowu mam straszne myśli. Znowu mi się chce to czy tamto. Bo kiedybym tak zrobił, to to czy tamto by do mnie przyszło. I by mną owładnęło. I by na mnie wpłynęło. Ale ja czuję się pewny. Musisz zbudować fundament ojca. Musisz zbudować poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj, Bóg dla Ciebie to tylko Ojciec. Nie masz Boga sędziego. Zapomnij o Bogu sędziego. Sędzie. To nie jest Bóg kierownik też. To nie jest Bóg dyrektor. To nie jest ten Bóg. Bóg cię nie pilnuje, żebyś nie zrobił czegoś złego. Suche. Bóg Cię nie obserwuje ciągle. Co Ty zrobisz? Bo tak nie robi ojciec. Mam syna, który ma 18 lat. I kiedy on do mnie coś mówi, mówi do mnie tak, tata. Tato, czy mogę dzisiaj wrócić później? Ja mówię, do niego możesz ponieważ ja mu ufam, bo my przeprowadziliśmy wiele rozmów i powiedziałem mu tak zrobiłeś już wszystko żebym ci nie ufał. zawiodłeś mnie we wszystkim nie mam żadnych podstaw aby wierzyć w jakiekolwiek twoje słowo okłamałeś mnie wielokrotnie Poszukałeś mnie, nie szanowałeś mnie i nie liczyłeś się ze mnie. Po drugie, nie masz nic na mnie. Kocham Cię, dbam o Ciebie, spędzam z Tobą czas. Nie masz na mnie hak. A więc teraz zrobię taką rzecz, powiedziałem. Zaufam Ci miłość. I on spuścił głowę. I od tamtej pory mnie nigdy nie oszukał. I mogę na niego liczyć. Mogę liczyć na mojego syna. I może jeszcze nie poznał Pana Jezusa? On nie zna jeszcze Pana Jezusa. Ale zna. Nie. Jestem obrazem Boga w Jego życiu. Jestem dobrym Ojcem. Silnym, zdecydowanym, stałym i kochającym. Takim jestem Ojcem. Bo przyjąłem nauczanie od Ojca Zmiana. Kiedy będziesz czuł się bezpieczny w Bogu, no to bezpieczeństwo będzie się wylewać na innych. Ludzie się będą czuli bezpiecznie przy Tobie. Ludzie będą chcieli, żebyś był w pobliżu. Moc Boga będzie z Ciebie emanujący. Kiedyś głoszę Ewangelię jednemu człowiekowi, z którym pracowałem w jednej firmie. I on stał ode mnie jakieś dwa metry i zanim były kaloryfery poukładane to to był skład budowlany a ja siedziałem przy swoim biurku i kiedy zacząłem głosić mu Ewangelię on zaczął się chwiać ja mówię teraz gdybym do ciebie podszedł i dotknął cię ręką to byś upadł w te kaloryfery i byś mną. Mówię, wiesz co to jest? A on już się trzyma te referu. Ja mówię, to jest Bóg. To Bóg. Czy chcesz Mu, oddać życie. i mówi tak. I oddał Mu tam życie. Oddał życie Jezusowi. On się czuł bardzo dobrze w tej sile, która wynika z bezpieczeństwa. I to jest dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Bóg nie ma swoich wybrańców. Bóg nie ma szczególnych usługujących. To jest głupota i nieprawda. Wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy powołani do tego, żeby w mocy Boga szerzyć królestwo. Wszyscy uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać, mieć pieniądze, być szczęśliwymi, być ludźmi królestwem. Wszyscy. Ale musimy czuć się bezpieczni. Bóg dla Ciebie to tylko Ojciec. Nie masz innego Boga. Nie masz innego Boga. To nie jest Mahomet. Mahomet wymaga. Budda chce, żeby dużo myśleć i mieć nadzieję, że jak się będzie w miarę dobrym człowiekiem, to może się nie odrodzimy jako ślimak. <grywa> Rozumiesz czego chcą? To są demoniczne siły. Różne filozofie. Również religia, chrześcijańska, ale zaznaczam religia, stawia nam wymogi. Mówi, przestrzegaj przykazań. Zachowuj się tak, albo, albo nie będzie dobrze. Bądź z nami, bo tylko nasz Kościół jest najlepszy. To jest religia. To jest Bóg, ale wypaczony. Ale dla Ciebie Bóg to tylko Ojciec. Możesz się do Niego przytulić. Możesz Mu się wypłakać w rany. On nigdy Cię nie potępi nawet Cię nie odrzuci. On podniesie Cię z każdego upadku. I powiem więcej, od razu Ci założy koronę na głowę. Jest taka przypowieść o synu marnotrawnym. I ten człowiek nie znał ojca. Miał ojca, ale go nie znał jako ojca. Wiecie czego on się bał? że żyjąc w domu ojca, nie osiągnie sukcesu. On nie wierzył w to, że ten człowiek, który jest jego ojcem, kocha go do tego stopnia, że chce mu oddać wszystko i jeszcze z nim być do końca. A więc odszedł. I skończył ze świniami w chlebie. Ale nawet siedząc ze świniami, nie szukał ojca. Zobaczcie co miał w głowie. On myślał sobie tak, wrócę do domu, do mojego ojca, o którym nie rozumiał, że jest ojcem. Po co chciał wrócić? Aby się najeść. Mówi, niech On jest chociaż sługą swoim zrobi, niech chociaż służę u Niego. On chciał być sługą. On siedział ze świniami przy korycie ale nie chciał się pozbyć toków myślowych, które miał do tej pory, którego do tego koryta przyprowadziły. I On wrócił do domu, ale z jaką myślą? Żeby być sługą. On chciał wykonywać polecenia, aby mieć co jeść. Ale kiedy szedł, ojciec wybiegł naprzeciw niego. Wybiegł. Wybiegł. Stary człowiek. Wybiegł. Zaczął krzyczeć do swoich sługi. Szybko. Przynoście ubranie. Przynoście złoty pierścień. Mój syn wrócił. Szykujcie ucztę. Syn wrócił. Syn wrócił. Syn wrócił. Rozumiesz, jak On Cię traktuje? On Cię tak traktuje. On Ci koronę w na On chce, żebyś rządził razem z Nim Wszechświatem. Bóg dla Ciebie to tylko Ojciec. To daje poczucie bezpieczeństwa. Ja nie wierzę w swoje naturalne możliwości. Nie opieram się na swoim naturalnym charakterze. Nie opieram się na analizie. Ja się opieram na bezpieczeństwie. Musisz się opierać na bezpieczeństwie. Kto z was oglądał film pod tytułem "Do po, Pokój Modlitwy"? Kto jeszcze? Nie oglądaliście tego? Już oglądałaś? Pokaż tego. Nie, nie tak. też, nie Ktoś nawet nie oglądał, obejrzyjcie ten film. Ja polecałam to. Ja Pokażcie, obejrzyjcie ten film. Jest wersja wersji angielskojęzycznej, jest w wersji polskojęzycznej. Obejrzyjcie ten film. To jest film o modlitwie. To jest film o tym, jak kobieta poznaje Jezusa, nawraca się do Niego. I zaczyna się modlić o to, żeby jej małżeństwo zostało uratowane. Jej mąż jest bliski zdrady. Chce ją zdradzić. Jest fajnie pokazane, kiedy ona się modli wstawienniczo, a on jest na randce z jakąś kobietą. I już mają iść do domu, już mają iść do łóżka, już ma dojść do zdrady, a ona się modli w domu. A ona się modli. W tym momencie on mówi do tej kochanki niedoszłej. mówi, przepraszam, muszę wyjść idzie do ubikacji i żyga demonami jest uwalniany, uwalniany od demonów w, restaura w ubikacji restauracyjnej i on wraca do domu i on mówi on jest załamany tym a ona, ona w ogóle wie o tym ona wie, że on ją chce zdradzić ale kiedy on wraca do domu, ona mu robi obiad ona mówi jak się czuję on mówi do niej, czemu mnie tak traktujesz? A ona mówi, On On bierze jej telefon komórkowy, a w telefonie komórkowym jest informacja o tym, że on zdradza ją. On patrzy, patrzy na swoją żonę, która obiad mu przygotowuje. On mówi, czemu to robisz? A ona, ona mówi, ale co? O co ci chodzi? Źle się czujesz? Kochanie, on pokutuje w swoim pokoju, nawraca się do Jezusa. On nawraca się do Jezusa. On przeprasza, ja Obejrzyjcie ten film. Ja ryczałem jak Bóg, ja film. Ryczałem jak Bóg. Widziałem, w jaki sposób kobieta odkryła ojca. Ona z nim potem rozmawia i rozmawia z nim w bardzo silny sposób. Wiecie, moja żona jest silną kobietą. To jest silna kobieta. Ja lubię silną nie silne pod tytułem, że manipulują mężczyznami. Bo ja nie o tym mówię. Ja mówię o silnych w Chrystusie kobietach. Bo ona jest silna w Chrystusie. I ona kiedy z nim rozmawia w tym filmie, ta kobieta mówi do niego tak. Wiesz, mówi, dlaczego to robię? Bo kocham Jezusa. I czuję się kochaną nie zależy mi na tym co do mnie powiesz nie co nie nie po prostu Cię kocha mimo wszystkich moja żona powiedziała że kocha Jezusa bardziej niż mnie i tylko dlatego to małżeństwo trwa I naprawdę jesteśmy szczęśliwi bardzo szczęśliwi mamy wysoki standard życia emocjonalnego pod każdym względem Dlaczego? Bo obydwoje czujemy się bezpiecznie. Ta kobieta w tym filmie poczuła się bezpieczna. Poznała Ojca. Poznała ojca. ojca. Przyjaciele, Bóg nie jest gdzieś. To my jesteśmy w Nim. My jesteśmy w Nim. To się wszystko w Nim obraca. Te wszystkie konstelacje, wszystkie kosmosy. On jest ojcem. On jest ojcem. Oglądałem kiedyś film o aniołach. Jeden anioł rozmawia z człowiekiem i ten człowiek coś mu tłumaczy. A ten anioł na niego patrzy i mówi, słuchaj, byłem z nim, kiedy stwarzał gwiazdy. Nie mów mi Twoich mądrości. Byłem z Nim, kiedy stwarzał gwiazdy. Bóg to wielki Ojciec. On jest po Twojej stronie. Po Twojej stronie. Nigdy nie możesz o tym zapomnieć. Nie możesz mieć jednej, jednej sekundy wycofania się z tego toku myślenia. Nigdy, do końca tych dni na ziemi. Musisz to wyznawać. Musisz to ogłaszać. Musisz o tym mówić do innych ludzi. Musisz swoją głowę przemienić. Nie możesz mieć w głowie ani jednego miejsca zachwiania, że go możesz zawieść, że on Cię może odrzucić, że może Ci przestać błogosławić. Nie możesz tak myśleć. Musisz to uznać za grzech, takie myślenie. To jest grzech, tak myśleć. To jest grzech uważać, że Bóg jest inny niż Ojciec. Jezus mówił: Aba, aba, aba. I to bolało Żydów. Jak to do Niego mówisz? Tatuś? Tatuś? Do wielkiego Jachwę? Tatuś? Do Jahwe mówisz tatuś? To ich bolało. Dawid był zwany człowiekiem według Bożego serca. Czytaliście o Dawidzie? Widzieliście jaki był zaburzony? To był zaburzony człowiek. Czytaliście co on robił? On oszukiwał innych napadał na różne wsie. Mordował ludzi. Jak napadał na jakąś wieś albo miasto, to zabijał mężczyzn, kobiety i dzieci. A wiecie, co mu przyświecało, jakiemu mu przyświecała idea? Żeby nikt się nie dowiedział. Tak mówi nam Słowo Boże. Taki był Dawid. Dawid miał różnego rodzaju problemy psychiczne. Rozumiesz? Ja czytam o Dawidzie i w przeciągu kilku lat, kilku pierwszych lat już miał pięć żon. Rozumiesz? I to było mało. On miał takie różnego rodzaju pogięcia. Ktoś mówi, taka była kultura. Byli tacy, co mieli jedną żonę. Trzeba dobrze czytać Biblię. Dawid miał pięć. Dawid dokonywał złych wyborów. Błądził. Ale wiecie co z nim było? Jak cokolwiek się w jego życiu działo złego. Ile razy sobie uświadomił, że coś źle robi. To biegł do Boga. Padał przed Jego stopami. I mówił, zmiłuj się nade mną. Wybacz mi. Pomóż mi. Ratuj mnie. Bez ciebie nie dam rady. Był gotów zrobić wszystko. A więc zobacz. Nie był doskonały. Nie był doskonały ale jest nazwany człowiekiem według serca Boga. Jako jedyny w Biblii. A Jezus jest nazwany Synem Dawidowym. Dlaczego? Dlatego, że Dawid pokazał, czym jest poczucie bezpieczeństwa. On się czuł bezpieczny w Bogu. On rozpoznał Boga jako Ojca. On był świadomy swojej głupoty. On siedział i mówił tak. Mam pomysł. Zbuduję Ci świątynię. Będzie piękna. Ale przyszedł do niego prorok i mówi tak. Posłuchaj, co mówi Pan. Nie chcę, żebyś mi budował świątynię. Zrobimy coś innego. Ja Ci zbuduję dom. Bóg mówi, nie chcę, żebyś mi budował świątynię. Ja Ci zbuduję dom. A potem dam królestwo Tobie i Twoim dzieciom. Chcesz? I Dawid zaczął coraz lepiej rozumieć jaki jest Bóg. I zaczął czuć się bezpiecznie. I zaczął czuć się bezpiecznie. Jeden mój znajomy był przeniesiony w czasie w czasy Dawida. I on widział Dawida. On miał tą wizję. Ten mój znajomy jest dziwny ale chodzi w namaszczeniu proroczym. Powiedział do mnie tak Artur, nigdy nie widziałem tak pięknego człowieka. Stałem na pustyni i podjechał rydwami. I spojrzał na mnie, a potem odjechał. Zapamiętam to do końca życia. Jego twarz błyszczała. W tym momencie zrozumiałem, powiedział, że on się podobał Bogu. Cię. Poczucie bezpieczeństwa będzie emanowało z Ciebie. Wiecie z jakiego powodu mamy najwięcej prześladowań? Z uwagi na naszą pewność. Nikomu nie przeszkadza to, że ludzie są uzdrawiani. Nikomu nie przeszkadza, że są uwolniani od demonów. Ja nie mam z tego powodu problemu. Ja mam problemy z tego powodu, że czuję się pewny że czuję się pewnie. Że czuję się pewnie. Że pewnie mówię, że jestem przekonany o tym, co mówię. I ludzie nam zarzucają. Dlaczego masz taką pewność? A ja mówię, bo ja jestem tego pewny. A może się mylisz? Nie mylę się. Nie mylisz się? Nie, nie mylę się. Wiem, kim jestem. Wiem skąd pochodzę, wiem dokąd idę. Ale to się stało wtedy, kiedy zrozumiałem, że Bóg jest ojcem. Zacząłem się modlić do ojca. Jezus nauczył ich modlić się do ojca. Mówił: Ojcze nasz, Ojcze nasz, od takich uczył się modlić. Oni nie znali modlitwy do ojca. Oni mówili Boże, Potężny Boże, Wielki Jakwe. Elohim, El Shaddai, oni tak mówili, a Jezus mówi, będziecie mówić Ojcze, Ojcze, Ojcze, wszyscy apostołowie oprócz Jana umarli śmiercią męczeńską. Trzeba być naprawdę wolnym człowiekiem, żeby samemu iść na śmierć męczeństwa. Trzeba być wolnym człowiekiem. Trzeba mieć poczucie bezpieczeństwa. Święty Paweł mówił, śmierć dla mnie jest zyskiem. Chciałbym, żebyście doszli do miejsca, w którym każdy z Was powie śmierć dla mnie jest zyskiem i powie to szczerze, sam do lustra. Wtedy będziesz pewny gruntów w swoim życiu. Kiedy staniesz przed lustrem i z głębi swojego serca powierz, śmierć dla mnie jest zyskiem. Nie boję się i nie lękam. Nic mnie nie ruszy. Wiecie, do nas, do kościoła, do Warszawy, przyjeżdżają ludzie po 250 km. Stają trzeci 3 razy, żeby przyjechać na nabożeństwo. Po co oni to robią? Dlaczego oni nie idą do kościoła w swoim mieście? oni mogliby iść do kościoła w swoim mieście. Trzeba wstać o trzeciej rano w niedzielę. Są tacy, którzy przyjeżdżają po trzy dni pod rząd. Czasami do nich mówię, może zostać w Warszawie. Czasami mówię, może ja ci zapłacę za hotel. Bo widzę w tych ludzi potencjał. Jest taka dziewczyna, która przyjeżdża prawie 300 km żeby tylko na skrzypcach u nas zagrać rozumiesz? dziewczyna, która grała, nagrywała piosenki nagrywała płyty a ona chce grać bo ona chce być w tym namaszczeniu rozumiecie co to są znamiona przebudzenia? to nie jest gatka jakaś, tylko to są rzeczy związane z poświęceniem. Żeby się poświęcić, trzeba czuć się bezpiecznym. Tylko człowiek bezpieczny poświęci życie swoje. Bo człowiek, który nie czuje bezpieczeństwa, będzie szukał swego. Będzie szukał bezpieczeństwa, zaspokojenia. Ale kiedy jesteś zaspokojony, nie potrzebujesz zaspokojenia. Patrz, kiedy jesteś głodny, bardzo głodny, to zjesz byle co. Hamburgera, parówkę w bułce. Rozumiesz? Ale kiedy na przykład zjesz dobry obiad, tak? Ale po, a po tym dobrym obiedzie, przyjdzie ktoś i powie, zjedz -doga. Ej, to ty powiesz do doga. To ty powiesz do niego, nie ruszam tych śmieci, bo jesteś syty. Tak, syty, musicie być syci. Żeby być sytym, musimy wierzyć w to, że Bóg jest ojcem naszym. W każdej naszej modlitwie musimy zanosić przed Boga naszą wiarę, że On jest ojcem że kocha Cię takim, jakim jesteś. Ja dzisiaj kocham każdy fragment swojego ciała. Ja kocham duszę swoją. Ja się w ogóle lubię. Ja nie mam problemu z przebywaniem sam gdzieś, bo ja się lubię. Ja nie muszę gdzieś iść, żeby się dobrze czuć. Ludzie muszą gdzieś iść, żeby się dobrze poczuć. Muszą iść do pubu, muszą się nawąchać, muszą obejrzeć coś w telewizji, Muszą napić, chociaż się spotkać z grupą ludzi. Jak? Ja też się spotykam z ludźmi. Lubię różne rzeczy, ale świetnie się czuję sam ze sobą. Dlaczego? Bo się czuję bezpiecznie. Bo gdziekolwiek sięgnę w swojej psychice, w swoich emocjach, odczuwam komfort. Komfort. Gdziekolwiek jestem, czuję się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, w każdych warunkach. Nie, nie ma dla mnie również znaczenia to, czy, kto mnie otacza, jacy ludzie mnie otaczają. Kiedyś siedziałem w więzieniu, w celu dwuosobowej, z człowiekiem, który miał padaczkę i w ogóle nie chciał, żebym go uzdrowił. Nie chciał też przyjąć Jezusa. Mówiłem do Niego, przyjmij Jezusa. A on mówi, nie chcę. Siedział już 18 lat. Ja mówię, mogę się o Ciebie pomodlić. Wyrzucę z Ciebie demona i nie będziesz miał epilepsji. A on mówi, ale ja tego nie chcę, mówi do mnie. A w ogóle był sympatyczny poza tym, tylko mówił do mnie, nie nawracaj mnie i nie mi. Ja mówię, dobrze, nie ma problemu. I on spał pode mną. To był starszy człowiek. Ja wiedziałem, kiedy będzie miał epilepsję. Ja sobie czytałem Biblię, Duch Święty tutaj mówił, za pół godziny będzie miał atak. Ja za pół godziny wychodziłem ze swojego łóżka, brałem łyżkę, stałem i patrzyłem, jak mu się wywracają oczy, Zaczyna go trząć. Łapałem go za gębę, wkładałem łyżkę, Kładłem rękę, mówię podły duchy epilepsji mówię odejdź od niego. Wciskałem dzwonek przy drzwiach, otwieram oddziałowy ja mówię, i mówi do mnie znów ma atak. Ja mówię miał, ale mam obowiązek zgłosić. I zanim oni przyszli zrobić, bo zawsze musiał oddziałowy poprosić pielęgniarki, aby przyszła z zastrzykiem do niego. Ale od kiedy ja zacząłem z nim siedzieć, to on już nie dostawał zastrzyku. Przychodziła pielęgniarka, a on już po prostu spał. Ja wyjmowałem mu łyżkę, a on spał. W porządku? W porządku. Potrzebny zastrzyk? Nie. Taki mieliśmy ok. uchwał. Ja, Bóg i On. Bóg był dobry dla Niego cały czas. A ja po prostu chodziłem z Ojcem. Trwało to kilka miesięcy. Po prostu. Z drugiej strony miałem z Nim dobrze. W ogóle on, był, on był mi wdzięczny, bo on wiedział, że ja to robię. Oddawał mi swoje jedzenie na przykład. Mogłem z nim tam siedzieć, czułem się dobrze. Mimo, że ten człowiek nie chciał Jezusa. Kiedyś siedziałem w celi z człowiekiem, który był muzułmaninem. Był taki mały, taki mały muzułmanin. Miałem chęć na początku złapać go za gardło i go wyprowadzić z tego. Ponieważ śmiał się ze mnie, śmiał się z Jezusa i wiedział, że nic mu nie zrobię, bo mówił do mnie tak: Wam, chrześcijanom, nie wolno mówi oddawać. Macie na stawiać drugi policzek, znawik. Może mieszyć ciele chciałem go udusić, ale w duchu go kochałem. Więc się modliłem. Modliłem się na kolanach klęcząc przed drzwiami i mówiłem Panie, dziękuję Ci za siłę. A on siedział na łóżku i po raz modlił się do Allaha. przeciw w zemi. Kiedy zaczynałem się modlić przy drzwiach, on mówił do mnie coś, a na płaczu znowu. Miałem go po kokardki. Ale mogłem z Nim być. Wiesz dlaczego? Poznałem ojca. Mogłem też go nie pobić. Poznałem ojca. Znajomość ojca doprowadza Ciebie do tego, że zaczynasz sam być Ojcem. Ten świat potrzebuje ojca. Jeżeli święty Duch Ojcostwa nie będzie mógł działać przez Ciebie. Dlatego, że nie będziesz czuł się bezpieczny, to nie będziesz sprawny duchowo. Musisz pozwolić, aby Bóg Ojciec zaczął się uwalniać przez Ciebie. Wobec innych ludzi musisz być Ojcem. Musimy być Ojcami. Ojcami. Duch Ojcostwa działający przez chrześcijan. Dlatego chciałbym, żebyśmy się mogli teraz pomodlić, przyjść do Boga i ustanowić fundament w nas, fundament ojcocy. Chciałbym, żebyś przyniósł teraz przed Boga każdy, każdy element Twojej psychiki, który nie uznaje Boga jako Ojca. Żebyś przyniósł teraz wszystkie lęki swoje przed Boga chciałbym, żebyś teraz w modlitwie przed do Boga i powiedział Boże, bałem się, że nie zostaniesz bałem się, że mnie opuścisz bałem się, że odpadnę od Ciebie bałem się, że nie będę zaopatrzony Boże, przepraszam Cię że nie uznawałem Ciebie jako dobrego Ojca Boże, objaw mi się jako Ojciec chciałbym, żebyś się poprosił Boga żeby się objawił jako Ojciec żeby Ci się objawił jako ojciec. Nigdy już nie będziesz samotny w żadnym miejscu świata. W żadnym miejscu życia nie będziesz nigdy samotny. Zawsze będziesz silny. Zawsze będziesz zdecydowany. Będziesz liderem dla innych ludzi. Będą przyglądać się Tobie i mówić, wow, co jest. A Ty będziesz odbiciem ojca. Spojrzysz ludziom w oczy tak jak Jezus powiesz, tyle czasu ze mną jesteś i jeszcze mnie nie poznałeś? Kiedy po raz pierwszy Duch Święty powiedział mi, jakbym stanął na ulicy i krzyczał przez mikrofon, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, to myślałem, że mi wyrwie wszystko w środku. Ale Duch Święty mówił tak, kto Ciebie przyjmuje, nie przyjmuje. Kto Ciebie przyjmuje, nie przyjmuje muszą Cię przyjąć. Robiliśmy w piątek ewangelizację na ulicy pod takim głównym bankiem w Warszawie. Jak robisz duchową ewangelizację to co by się nie działo to jedna rzecz zawsze się będzie działo. Zawsze będzie awantura bo uwalniasz publicznie duchowe rzeczy, prawdziwe duchowe rzeczy. My nie wychodzimy, żeby dawać ludziom bułki. My nie chodzimy do ludzi, żeby im dawać herbatę. To dobrze jest dawać bułki i herbatę Rząd. Nie mam nic przeciwko temu. Ostatnio jeden kościół rozdał 40 kilo kapusty, jaki będzie miał. Nie rozumiem. Ale po prostu Boże nie rozumiem. Ale my wychodzimy, żeby głosić Chrystusa okrzyżowanego i manifestować Bożą moc. Proponujemy ludziom, że ich uzdrowimy. Krzyczymy do ludzi chorych na wózkach, chodźcie, co was z nich podniesiemy. Podjedźcie do nas tutaj. Proponujemy ludziom uwolnienie, zbawienie. To proponujemy. Zryśmy głosić. I przybiega taki człowiek elegancki bardzo. I mówi do mnie przycisz to. No, mówię, nie przyciszę. Nie przyciszysz? Zwoj na policję. Zwoń. Wiecie, nie wystarczy, że masz namaszczenie. Wiesz, co jeszcze musisz mieć? Żeby służyć Bogu w mocy? Mądrość. Więc ja, oprócz namaszczenia, mam ze sobą zawsze konstytucję państwa polskiego, ustawę o zgromadzeniach publicznych. Wysyłam dokumenty do biura kryzysowego i do zarządu dróg. Mam dokumenty kościoła i legitymację duchownego na szyi. I mówię, dzwoń! Ja wiem, ilu policjantów przyszło, żeby powiedzieć, Na takiego takiego rabanu. Mówi, ja tutaj mieszkam w tym wieżawcu! Ja sobie nie życzę, żeby słyszeć o Jezusie! Ja wiem, to jest twoja prywatna tragedia! Twój biznes! Przycisz to! Nie przycisz! I ustał tak... Tutaj był sprzęt do podgłośniania. Ja, ja chciałem podgłosić muzykę, tak ustał. Demoniczne to było, bardzo się niedemoniczne. Ja podchodzę. jest taki bardzo <grymne> taki, patrzę, abyś ludzi mówię... Zaczął mnie łapać. Jeden chłopak, co z nami był na ulicy, który jest prawnikiem. Mówi, wiesz, że nie możesz go dotykać. Przyszła policja. On mówi, pozwę cię! Ja mówię, pozwij, będę głosił w sądzie. <grymne> Skutek był taki że tych ci policjanci, którzy przyszli, mówią tak, proszę pana, jak parę chce niech pan przyciszy, jak Pan chce, niech pan nie przycisza, mówili to przy Niech pan w ogóle robi, co pan chce. I Dlaczego takie rzeczy mamy? Czemu tak to jest? Bo, ponieważ jesteśmy pewni ojca. Jesteśmy pewni ojca. Jeżeli jesteś pewny Boga jako Ojca, to wszystko będzie Ci uległo. Tak, może dojść, że cię do, do, do takiej sytuacji, że ci zetną głowę za Twoją wiarę. A nie w się dostaniesz koronę po prostu większego rozmiaru. Ale znając Boga jako Ojca, będziesz zazwyczaj szedł w życiu tak, że wszystko będzie się słało u Twoich słów. Wszystko. Władza, urzędy, systemy, ludzie, wszystko! Wszystko będzie leżało przy Twoim ojcu. Ale musisz być pewny tego, że Bóg jest Twoim ojcem. Nie wolno Ci się wycofać, nawet jeżeli masz porażkę w siebie. Nie wolno Ci się wycofać, nie wolno Ci z Bo On się nie wycofuje, pamiętaj. On jest jak skała. On jest jak kotwica. Nic nie oddzieli Cię od Twojego Ojca w niebie. Nawet Ty sam nic musisz się tymi myślami zainfekować nie możesz pozwolić sobie aby myśleć inaczej i mówić to jest fundament na którym dopiero możemy zacząć budować my na tym możemy budować na tym. na tym jak zaczniemy budować to się to w życiu nie zawali w życiu Dlatego wyrzuć z siebie dzisiaj wszystko, co Ci przeszkadza. I ustanów. Powiedz do swojego umysłu. Ja ustanawiam nowe parametry w Tobie. Ty będziesz myślał tak, jak chce Bóg. Ty będziesz uznawał Boga jako Ojca mój umyśle. Ty będziesz czuł się bezpieczny. Będziesz czuł się bezpieczny. Będziecie wierzyć jak wariaci. Będziecie wierzyć. Ale musicie zbudować podstawy tej wiary, będziecie wierzyć, nic was nie zachwieje, ale musicie zbudować podstawy waszej wiary, podstawy waszej wiary, tą podstawą jest poczucie bezpieczeństwa, oparte na świadomości tego, że Bóg jest twoim ojcem. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś nasz, a my Twoi. Dziękujemy Tobie, że Jesteś Bogiem, który jest prawdziwym Ojcem, a my jesteśmy prawdziwymi Twoimi dziećmi. W Duchu Święty poddajemy Tobie każdy element naszego umysłu. Wszystko to, co w jakikolwiek sposób występowało przeciwko tej świadomości, że Ty jesteś Ojcem. Przeciwko tej świadomości bezpieczeństwa. My teraz ojca odrzucamy to, bierzemy autorytet w tej chwili na My rozkazujemy wszystkim myślom naszym, aby w tej chwili kierowały się na Boga jako na Ojca. My odrzucamy każdy brak poczucia bezpieczeństwa. My odrzucamy każde oszustwo diabelskie pompowane nam w głowę przez religię, ludzi czy też nasze doświadczenia, które mieliśmy w tej pory. Duchu Żywego Boga poddajemy Ci nasze umysły. Duchu Święty, my przemieniamy teraz Twoją umysły. przemieniamy przez Twoją moc. My przemieniamy przez Twoją moc. My podejmujemy teraz decyzję, że jesteśmy w myśli Chrystusowej. My powtarzamy po Tobie Jezus. Ty powiedziałeś przez apostoła Pawła, że jesteśmy w myśli Chrystusowej. Ojcze, dziękujemy Tobie, że jesteś naszym tatą. Dziękujemy Tobie, że jesteś bliski nas. Dziękujemy Tobie, że jesteś zorientowany na nas. Dziękujemy Tobie, że Ty szukasz naszego. Dziękujemy Tobie, potężny, wielki tato w niebie. Dziękujemy Tobie, że nas nie zostawisz i nie opuścisz. Dziękujemy Tobie, że krew Jezusa ustalicznie wstawia się za nami w niebie i jesteśmy bezpieczni. Dziękujemy, że Twoje aniołowie nas strzegą i otaczają. Dziękujemy, że Twoja łaska Twoja potężna przychylność i Twoja zdolność w nas pracują na naszą korzyść dniem i nocą. Dziękujemy Tobie, Boże, że wszystko jest ugięte pod naszymi stopami, dlatego że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, tatusiu. Niech ta świadomość Ojcostwa przenika nas. Niech to przenika na nasze umysły. Święty Duch Ojcostwa wypełniaj nas teraz. Święty Duch Ojcostwa. Ojcze, my chcemy czuć tak jak Jezus, kiedy stał przed Tobą i czuł się bezpieczny. Ojcze, tak. Do do Niego przychodziły różne lęki, do Niego przychodziły różne fobie, ale odszedł mimo! Święty Boże! My chcemy tej odwagi, która była w Chrystusie! My chcemy tej odwagi! My chcemy tej odwagi! Duchu Święty, Duchu Ojcowska. wypełniaj teraz każdego człowieka, każdego człowieka, każdego człowieka, każdego człowieka, każdego człowieka. Niech to przenika całą duszę teraz. Niech to jest wydobywane z naszych odrodzonych duchów. Teraz, teraz Duchu Święty, teraz Duchu Święty, teraz Duchu Święty, teraz, duchu Święty, teraz, teraz cudowny Boże, my wyrzekamy się wszelkich lęków, my wyrzekamy się wszelkich strachów, my wyrzekamy się wszelkiego wycofania, wszelkich to nie do niedowiarstwa. My wycofujemy się z tego teraz. My wyrzucamy to z siebie. My ustanawiamy teraz świętego ciucha ojca w nas. że to jest tron ojca w nas. Tron ojca. Tron ojca. Cholerema keba na patara seka nanarasei. Era ma kawala sęge de lon. kochany. Satusiu kochany, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Dziękuję za to, że wziąłeś. Po prostu dziękuję, że przyjąłeś. Czego że Już nikt z tego Pao. się Komarane, se, nie wysłuchaj teraz. Choroba na listę, nie, ma, nie dekoru, Kochani, sira, tafika, tafika, tafika. Tafika. to będzie tak bardzo wydałe, naprawdę, u święta. Tu dobry święty morze. tu dobry święty panie. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Choroba na nie bierę, nie bierę, nie Cholim meneke mare lare decenere się całą do całą powiedz, Silver. że będziesz przy nim blisko, powiedz, że wiesz, że On Cię nie zostawi nie opuści, powiedz, że wiesz, że On Cię trzyma w swoich rękach, ufaj to też. Cholim meneke nere lare decenta Święty, niech nasze języki będą poddane. niech teraz Twoja sprawa stoi w naszych skupcach, Ojcze w imieniu jest Zusa. Łamiemy teraz wszelkie moc, przekleństwa, które zostało uwolnione z naszego życia przez nasze złe słowa. Przez to, że mówiliśmy źle na swój temat. Przez to też, że mówiliśmy źle, jeżeli chodzi o cały format naszego życia. My odbieramy diabłu teraz wszelki teren, który uzyskał przez przekleństwa uwolnione do naszego życia. W imieniu jest Zusa. Ja teraz rozbijam demoniczne siły sierotstwa. W imieniu Jezusa, przykręte siły sierotstwa, usunijcie się teraz. W imieniu Jezusa, demoniczne siły odrzucenia, związuje Was i zabraniam Wam działać na takim szkolnym człowiek człowiekiem tutaj. W imieniu Jezusa, odrzucenie, sierotstwo, usuń się teraz. Przez moc imienia jest wszelkie lęki związane z nieznajomością Ojca, usuńcie się teraz. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Koko rape lecej. Olecejnek święty. Dziękujemy, że krew Jezusa. Ona teraz otacza nasze umysły, że nic nie zostanie nam wykradzione z tego, co dzisiaj było tutaj mówione, Że to jest dla nas teraz takie jasne, cudowny święty Boże. Chwała Ci Je. Chwała Ci Kró. Chwała Ci potężny własne. Chwała Ci, Je sono me ne che ne marali sì che ne parlare delle tecnologie civili e mele di Oj, Oj, Oj, Oj Bede Chwilte i Tyś w kraju. Te twoje Namaszczenie, te twoje Namaszczenie przenika się każdego człowieka, każdego człowieka, każdego człowieka. Każdego człowieka. Jak w imieniu Jezusa, przeklina w tej chwili każdy kompromis. Każdy, o cioque, o cioque, kompromis. Każdy, kompromis. każdy kompromis w jakiegokolwiek człowieka. kompromis, Każdą formę kompromisu, każdy kompromis chwant w jakiegokolwiek w imieniu Jezusa, szamara, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Odwaga i swoboda. ha, ha, ha, ha, ha, ha, i ha, Odwaga i swoboda. ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, i am man of God, I of the I am a of man of I I I I Om Shri Kama, Om Re Ram, Om Re Re the Oreere rara rara Rada Rada Rada Rada Rada Rada ra Ori, li, li, O li, Kochany Kochany tatusiu, Kochany tatusiu, Kochany tatusiu, Kochany tatusiu, Kochany tatusiu, Kochany tatusiu, Kochany li, li, li, li, li, chwałać. ale nie, li, Chudy, di di di Święty, święty, święty. Święty święty. Święty, święty, wszechmogący.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 Święty, wszechmogący, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty,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 Święty, Święty, Święty, Święty, Wszechmogący Święty. Święty, Święty, Święty, wszechmogący. Święty, Święty, Święty, Święty, święty wszechmogący. Święty, Święty, Święty, Święty, święty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 Chyń ty, szef razem teraz tak Powiedz. Powiedzmy tak. Boże ojcze, Boże ojcze, Boże ojcze, zginam moje kolana. Zginam moje kolana, kolana. przed tobą. Przed tobą. To od ciebie. W wszelkie ojcostwo, wszelkie ojcostwo, wszelkie ojcostwo na, niebie na, ziemi, na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Bierze swoje imię, bierze swoje imię ty sprawiłeś, że ty sprawiłeś, duch bogactwa, że duch bogactwa, buch bogactwa chwały, swojej, chwały, swojej, chwały swojej, że jestem przez ducha świętego, że jestem przez ducha świętego Jego mocą, jego mocą utwierdzony, utwierdzony, utwierdzony wewnętrznym człowieku, że Chrystus przez Chrystus, wiarę. W sercu, sercu moim, a ja w korzeniony, w w miłości, miłość pojmuję ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i głębokość i poznałem i poznałem, i poznałem i miłość Chrystusową, miłość Chrystusa która przewyższa, wszelkie poznanie, że jestem. Że jestem Zupełnie, zupełnie, zupełnie wypełniony pełnią wypełnią Bożą. Wypełnią Bożą. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. te słowa, pamiętajmy o tym, co dzisiaj wzięliśmy. Będziemy dalej szli do końca tygodnia, zbudujemy rzeczy. Ja bym bardzo Was prosił, żebyście mieli od jutra rzeczy, na których możecie notować pewne, pewne sprawy, dobrze? Żebyśmy mogli notować pewne rzeczy, bo to trzeba będzie później sobie. Powtarzać. Także Przed... teraz